na tej instytucjonalnej scenie e, i udawanie, że e, przyjęcie ty, tego ślubowania jest jakimś przywilejem prezydenta albo kompetencją. To nie jest ani przywilej, ani kompetencja, tylko obowiązek. Więc, no cóż, no, w, w tym czyli sensie rozumie. Czyli to jest taka strategia dzieli i rządzi. No, znaczy y, dziel, y, no właśnie, domyślam się, że tutaj pan odnosi się do tego, że dwóch sędziów nowych zostało zaproszonych, pozostała czwórka nie została, więc dzielimy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 Dziękuję bardzo i nazajem. Dzięki. Powtórka programu. Gość polskiego radia, 24. cztery. Pikuła Spider-Swap. Dzień dobry panu.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 Pro, produkcji, twój. Bo, bo tutaj, twórczość, no tak, tak, twórczość, tak. tutaj tutaj mi pani redaktor złapała. Prawda? No, pro, Ale nie, nie, to, to nie, nie było celowo, tylko mhm. y, nasza rozmowa uświadamia mi, jak, y, jak wiele autentycznych, prawdziwych i nie złymi intencjami słów i, i wartości przypisujemy. Faktycznie, bo też to jest kwestia języka, jest kwestią e, ograniczenia rzeczywistości, jak to Jasne. mówił.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 Jesteśmy y, realni, prawdziwi z krwi i kości. I dlatego tak fajnie nam się rozmawia. Rafał Biku, Dziękuję <laughs> Nie zrobię, nie uczynię z Pana, mojego wirtualnego asystenta. Y y y dziękuję raz jeszcze. Powtórka programu. Też. A z nami Ołych Biłecki, y, ukraiński dziennikarz. Dzień dobry panie redaktorze.